przeczytamy ze Słowa Bożego z pierwszego listu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 Te słowa, które przeczytaliśmy, mają szczególną wagę i nie bez przyczyny Pan posłużył się do ich wypowiedzenia Piotrem. I możemy zawsze nad tym rozmyślać, jak to się stało że człowiek, który miał za sobą tak burzliwą historię życia wiary, stał się sługą braci, pasterzem w tak praktycznych kwestiach. I to z tak jednoznacznym skierowaniem swojego serca do Pana. Piotr jest dla nas wielkim przykładem tego, jak będąc człowiekiem powierzchownym w wierze, łatwo możemy upaść. W przypadku Piotra tak głęboko i tak boleśnie został tak osaczony przez szatana, aby dojść do punktu, z którego sam nigdy by się nie podniósł. Ale w tym kontekście jeszcze więcej rozumiemy, co znaczą Jego słowa, gdy mówi połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. On doświadczył Moc tej łaski, ale też doświadczył tego, że musiała ona rzeczywiście uwolnić jego serce od wszelkiej fałszywej ufności, aby jego wiara i ufność była całkowicie jedynie w Bogu. I to dało siłę, Temu apostołowi do tego, by ostatecznie wypełnić to zlecenie, jakie Pan mu dał, by on umacniał braci. Gdy wejrzymy w te wiersze nieco bliżej, które przeczytaliśmy, to zauważymy tutaj w nich, że Duch Święty próbuje przez te słowa nasze oczy podnieść ponad codzienne właśnie przeciwności, które się pojawiają na drodze wiary. One przychodzą do nas z zewnątrz, spośród ludzi, którzy, jak tu czytaliśmy w tym rozdziale, nie wierzą w słowu. To są ludzie, którzy nas otaczają dzień w dzień oni mają swoją logikę, swoje cele, mają wszystko poukładane i zorientowane na rzekomy sukces. Ale wszystko to jest bez Boga i bez dawania wiary słowu. Z tego powodu kluczowym miejscem tego fragmentu pod tym kątem jest wiersz 24, który nam mówi o tym, że wszelkie ciało, to znaczy każdy materialny byt, tak można byłoby powiedzieć, nie tylko ciało człowieka czy ciało zwierzęcia, ale wszystko, co się da dotknąć, co się da, da, da y, oczyma oglądać, wszelkie ciało jest jak prawa a wszelka chwała Jego, jak kwiat trawy. Uschła trawa i kwiat opadł. Ale słowo Pana trwa na wieki. A więc to jest jeden rodzaj tych, można powiedzieć, przeciwności, że mamy dookoła siebie Zastępy ludzi, którzy nie wierzą w Słowo. A z drugiej strony są to również przeciwności, które podnoszą się z wewnątrz, z naszych własnych serc, a ściśle mówiąc z naszej przeszłości, z tego, kim byliśmy. I tutaj również jest kilka wierszy, które... Mają kluczowe znaczenie. 14 wiersz najpierw. Jako dzieci posłuszne, nie kierujcie się porządliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej. Oraz siedemnasty wiersz.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 porządliwości, które nami władzały w czasie naszej nieświadomości. Ale tutaj w tych wierszach Duch Święty chce, aby wszystko w naszym życiu rzeczywiście przyszło na swoje właściwe miejsce, Abyśmy, odrzuciwszy wszelką obłudę i rozwojenie w naszym życiu, byli rzeczywiście wpatrzeni w Tego, który stał się naszym wybawcą. I który pokazał nam rzeczy wieczne, rzeczy, które nie więdną tak jak ten kwiat trawy. To nie jest wezwanie do astetycznego życia w czasach obfitości. Ale to jest wezwanie do tego, by nasze serca były we właściwy sposób zorientowane, a to co bym nazwał teraz w pewnej przenośni zbieraniem tych traw i kwiatów odbywało się w świadomości, że rzeczywiście one są szybko więdnące i lada chwila uschną. z pierwszego rozdziału jeszcze chciałbym podkreślić ten wiersz, ósmy Piotr jest tutaj świadkiem tego, co widział i słyszał i mówi do tych którzy nie oglądali osobiście Pana ósmy wiersz jest pewnym wskazaniem że on, Ten, który widział, ma społeczność z tymi, którzy dzisiaj są ludźmi wiary. Ale jedno i drugie zasadzone jest na tym samym mocnym gruncie. To jest ten wiersz nam ósmy, który mówi, tego miłujecie, chociaż go nie widzieliście. Wierzycie w niego, choć go teraz nie widzicie i weselicie się radością, niewysłowioną i chwalebną jest wierszem, który podkreśla, że to zorientowanie, o którym mówię, na tego Pana i na rzeczy wieczne, ono nie jest daremne. To nie są ludzkie mrzonki. To nie są baśnie i rzeczy, które miałyby nas tylko chwilowo w jakiś sposób pocieszać i krzepić. Na tym świecie jest wielu ludzi, którzy takiego rodzaju wiary są w stanie uznać. Szczególnie jak tu bracia zanoszą modlitwy za więźniami, to może łatwiej jest zrozumieć, że ludzie, którzy znajdą się w skrajnych tarapatach, w więzieniu lub w nałogach, z których nie potrafią się wydostać. Ludzie, mówiąc po ludzku, socjalnie, z najniższej półki, często tego doświadczają, że im, ich terapeuci mówią: dobrze, jak, jest, jak wierzysz. Musi człowiek w coś wierzyć. Ty potrzebujesz tego. Ostatnio mieliśmy w zgromadzeniu odwiedziny człowieka, który przebywa kolejną już terapię która ma go uwolnić od narkotyków. I mówi, oni wszyscy mówią, że trzeba wierzyć w Boga, ale nie mówią, jak mamy w tego Boga wierzyć. Obojętne jak właściwie. Byle byśmy w coś wierzyli. Bo ci ludzie rozumieją, że wiara w jakiś sposób stabilizuje człowieka, daje mu jakiś punkt zaczepienia. Daje mu, nadaje Jego bytowi jeszcze jakiś sens, jakieś zorientowanie. Ale niemniej jednak fałszywy kierunek i fałszywe zorientowanie. One muszą być wcześniej czy później daremne. Muszą okazać się po prostu błądzeniem. I nie o takiej wierze chcemy mówić. Ale tu Słowo Boże nam mówi o tym, którego możemy wierzyć i weselić się radością niewysłowioną i chwalebną, To jest wiara, która spocznie w wiecznej chwale. To wyjątkowo nie przystaje do myślenia dzisiejszego człowieka. Człowieka, który otacza się coraz większą ilością rzeczy, które Więdną, ale tak silnie wpływają na jego aktualny stan, że nie chce w ogóle zajmować się wiecznością. Chciałbym to podkreślić tutaj, że idziemy drogą do wiecznej chwały. Że idziemy drogą, którą Bóg wyznaczył i dla której posłał na ten świat Chrystusa jako obłagania za nasze grzechy, abyśmy mogli do tej wiecznej chwały wstąpić. I że jest to rzeczą najwyższej słuszności, aby się tymi sprawami zajmować, aby to one nami kierowały. Jak Piotr pisze, jako dzieci posłuszne, nie kierujcie się porządliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej, to ma na myśli, że są inne rzeczy, które, którymi powinniśmy się jak najbardziej kierować. I o to właśnie chodzi, aby ster naszego życia był w ręku Pana Jezusa. Aby sprawy, nawet te najbardziej błahe i przemijające, Bóg wie, że jesteśmy w tym świecie, On wie o naszych zależnościach, o relacjach, w jakich stoimy, o naszym zawodzie, o wszystkim, co decyduje o naszym codziennym bycie. Ale On pragnie, aby te rzeczy były podległe właśnie życiu wiary. Nieodwrotnie. I dlatego możemy rzeczywiście kierować się rzeczami, które nie mają nic wspólnego z porządliwościami, jakie poprzednio nami władały w czasie naszej nieświadomości. Bóg doprowadził nas do momentu, w którym Słowo Prawdy przemówiło do naszych serc i ustał czas naszej nieświadomości. Zdaliśmy sobie z tego sprawę, że bez Niego, bez Pana, może tego, którego głosili nam rodzice, może Inaczej przyszła Ewangelia do naszego życia? Część z nas pochodzi, tak mówimy to między nami, ze świata. Część z nas urodziła się w domach wierzących rodziców. Nie ma znaczenia. Wszyscy przychodzimy ze stanu nieświadomości, który utrzymywał się przez zatwardziałość naszych własnych serc. Aż Bóg przez swoją miłość je roztopił. Ten lud, który sprawiał, że te serca były jak kamienie, roztopił. I sprawił, że słowo prawdy mogło wkroczyć w nasze życie. I zdaliśmy sobie z tego sprawę, że rzeczywiście idziemy na wieczności. I że żyjemy w zakłamanym, poddanym, oszustwu, grzechu w świecie. I o tym właśnie pisze tutaj Piotr. Gdybyśmy chcieli te wiersze rozważać, to widzimy w nich wyraźnie, jak podkreśla Duch Święty w nich wzniosłość celu wiary. W dwunastym wierszu nawet czytamy, że są to rzeczy, w które aniołowie wejrzeć pragną. Diabeł zadbał o to, aby już dawno aniołów osadzić w sferze legendarnych jakichś istot baśniowych, aby doprawić im może skrzydła, czy cokolwiek. Nie o tym Słowo Boże mówi. Słowo Boże mówi tutaj o potężnych służebnych duchach, które są do Bożej dyspozycji. O potężnych istotach chwały bo tu mówi Słowo Boże nie o tych upadłych aniołach tylko mówi o aniołach Bożych i ci potężni mocarze oni sami pragną wejrzeć w te rzeczy jak wzniosłe rzeczy zostały nam podarowane przez ten cudowny plan Bożego zbawienia i dlatego Słowo Boże tutaj dalej nas wzywa. Dlatego okiełzajcie umysły wasze. Nasze umysły potrzebują tego, by być okiełznane. By one były w pewnym sensie nasze myśli wygładzone i poddane pod działanie Słowa Prawdy. To dlatego potrzebujemy tego, aby się zajmować jeszcze w dzisiejszych czasach Słowem Bożym. Jakież to jest szczególnie wartościowe w czasach, w których przywykliśmy do tego, by jedna informacja za drugą, króciutko i na chwilę tylko zaistniała i przebiegała przez nasze myśli w ciągu kilku sekund i już następna, już inny temat. To jest szczególnie niebezpieczne, by oduczyć nas możliwości skupienia się na Słowie Bożym i dochodzenia do tego, co ono ma nam do powiedzenia. Jak cenną rzeczą na takim tle, takiego właśnie skrajnie przyspieszonego życia, życia wśród SMS-ów, wśród telefonów, wśród krótkich informacji, wśród miliona różnych tematów każdego dnia, nabiera zgromadzenie, w którym możemy usiąść spokojnie przy Słowie Boże. Jest to o wiele za mało by tylko w zgromadzeniu zajmować się Słowem Bożym. Ale chciałbym podkreślić, że w takim kontekście ono ma jeszcze bardziej podkreśloną swoją wartość. Ale jest to wielka rzecz, abyśmy zabiegali o to, by Słowo Boże miało wpływ swój na nas codziennie. By w naszym życiu były te ciche chwile, w którym możemy je poświęcać właśnie na to. Osobiście należę do takich braci, którzy nie wypracowują jakiegoś stałego planu. Są bracia, którzy mówią od tej do tej modlitwa, od tej do tej czytanie Słowa Bożego. Jak to funkcjonuje w życiu każdego z nas, każdy mógł sobie to prze, przemyśleć osobiście, ale jest to rzeczą godną podkreślenia, aby jednego i drugiego w naszej codzienności nie zabrakło. Dlatego, że potrzebujemy tego, by nasze umysły były kształtowane właśnie przez Słowo Boże. By to Słowo Boże jako woda również mogło je oczyszczać. Oczyszczać te myśli, byśmy mogli Wciąż na nowo wrócić na ten wieczny grunt prawdy. I wciąż na nowo stabilizować nasz kierunek. Abyśmy byli zdolni do podejmowania decyzji według tego, czego się nauczyliśmy ze Słowa Bożego. Dlatego okiełzajcie umysły wasze i trzeźwymi będą. Połóżcie całkowicie nadzieję Waszą własną, która Wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. To jest słowo, które jest bardzo potrzebne nam na dzisiejszy dzień. W objawieniu Pana Jezusa Chrystusa została dana nam łaska. To znaczy, On, gdy przyszedł tutaj, przyszedł ją przynieść. Abyśmy byli przez to pocieszeni. Że On sam, który będzie Sprawiedliwym sędzią zabiegał o to, aby okazać wszystkim, którzy mu ufają, swoją najwyższą przychylność. My to odczuwamy bardzo głęboko, że na nią nie zasłużyliśmy, ale ją mamy. A mając ją teraz, Słowo Boże nas wzywa do tego, byśmy tej łaski nie lekceważyli ani nie nadużywali dlatego że ona została nam bardzo drogo kupiona. To, by Bóg nam mógł ją okazać, to miało swoją bardzo wysoką cenę. My przywykliśmy troszkę do takich myśli, który, z którymi ogólnie również możemy się zgodzić, że zbawienie jest za darmo. Bo tak też Słowo Boże nam na różnych miejscach ten aspekt podkreśla. Ale dostęp do Bożej łaski i do zbawienia za darmo to nie znaczy, że za Niego nic nie zapłacono. I właśnie ten rozdział, on również to podkreśla, że zostaliśmy drogo nabyci. I drogą Krwią Chrystusa. To była cena, jakiej żaden człowiek nie był w stanie w ogóle zapłacić, aby mieć Bo Boga przychylnego Boga po swojej stronie. Aby On mógł być zawsze przy nas i współczuć z naszymi ludzkimi słabościami. Również i w tym, że się łatwo gubimy, że się łatwo męczymy, że odkładamy łatwo rzeczy ważne na, na, na długą półkę. To są wszystko rzeczy, które Bóg wie. Dając łaskę tym, bo za to z nami dzieło wiary w tak drobnych i niepozornych istotach, ale prowadzi nas do wielkiej, wiecznej chwały. Jest pewien wiersz, który mi się przypomina z dziejów apostolskich, który chciałbym do tego przeczytać. 26 rozdział dziejów apostolskich. Tu, gdzie Paweł opowiada o swoim nawróceniu przed królem Agrypą, to dwa szczegóły są dla nas szczególnie istotne, bo one pokazują, czemu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 aby dostąpili odpuszczenia grzechów i przez wiarę we mnie współudziału z uświęconymi. Te dwa wiersze, one są tak pełne głębokiej treści. Bóg przez powołanie tego, jakże konsekwentnego faryzeusza do wiary żywej, do tego, żeby mu służył. Oczywiście, by przestał być tym faryzeuszem, to nie ma wątpliwości. Ale tego człowieka pełnego, najgłębszego zdecydowania powołał po to, aby otworzyć nasze oczy. Aby odwrócić od ciemności do światłości. To mówi o tym, w czym się znajdowaliśmy od władzy szatana do Boga. My prawdopodobnie za mało nad tym rozmyślamy i zdajemy sobie z tego sprawę, co to znaczy być pod władzą szatana. Szatan nie tylko tak ludzi ciemięży, że jest to widoczne w zewnętrzny sposób. Tak jak ci więźniowie, o których może wspominamy w modlitwach. Albo ci ludzie, którzy znaleźli się w w nałogach, przed którymi musieli absolutnie skapitulować. Nie. Szatan przede wszystkim więzi ludzi w ciemności, to znaczy tak, aby nie świeciło im słowo prawdy, słowo Boże. Aby żyli urojeniami i tracili swój cenny czas. I aby w taki sposób znaleźli się na autostradzie do piekła, tak jak jedna z piosenek jednego z dawnych, rokowych zespołów to opiewała. Highway to hell. Tak właśnie ma to wyglądać. Szatan jest mistrzem oszustwa przede wszystkim. W najróżniejszej formie. Ale nasze oczy miały się otworzyć aby dostąpili odpuszczenia grzechów, a to znaczy, aby bariera wiecznego obcowania z Bogiem została usunięta. Całkowicie. I przez wiarę we mnie współudziału z uświęconymi. To nie jest rzecz bagatelna, gdy klękamy i dziękujemy Panu w pełnej świadomości za odpuszczenie grzechów. To wielka rzecz, że mamy otwartą drogę do nieba. Ale właśnie teraz potrzebujemy tego pouczenia z, z pierwszego listu Piotra i to tym więcej, im więcej Dzień Pański się przybliża. Jesteśmy rzeczywiście chrześcijanami ostatnich czasów. I to, co w modlitwie zostało również jako jeden z wątków podniesione, że żyjemy w czasach odstępstwa, jest tego jedynie uwiarygodnieniem dlatego, że Słowo Boże to zapowiada, że ludzie przed tym czasem, gdy Bóg weźmie sprawę w swoje ręce, aby jeszcze raz wstrząsnąć ziemię, przed tym czasem będą się mniej w nim przejmować, niż kiedykolwiek. I dlatego tego tak bardzo, bardzo potrzebujemy, aby poddawać nasze myśli pod działanie Słowa Bożego, aby to Ono nas oczyszczało, abyśmy rzeczywiście byli tymi, których On chce mieć. By za przykładem świętego, który nas powołał, by, byśmy byli świętymi we wszelkim naszym postępowaniu. To jest ogólne pouczenie tego pierwszego rozdziału, w którym widzimy wzniosłość naszego zbawienia, rzeczy, które sami aniołowie pragną wejrzeć, tak drogo nabytego, tą drogą krwią Chrystusa i widzimy, jak ono jest wyższe ponad wszelkie ciało, które jest jak trawa, a jego wszelka chwała jak kwiat trawy. Wszystkie rzeczy, które widzimy, one są pod tym względem podobne. Bieżący człowiek dobrze robi, jak się tym zajmuje, dlatego że to go uodparnia na działanie rzeczy widzialnych. I z biegiem czasu bleknie wspaniałość tych właśnie ziemskich, chwalebnych rzeczy, tych kwiatów. Jest to bardzo ważna rzecz na, na, na drodze wiary, dlatego że to, tym więcej nasze serca przysposabia do tego, by się zajmować rzeczami, które nie wiedzą i którymi się nigdy nie da wstrząsnąć. I jeszcze z drugiego rozdziału przeczytaliśmy kilka wierszy, które nam mówiły o tym, byśmy przystąpili do kamienia żywego przez ludzi wprawdzie odrzuconego. To jest wielka prawda Słowa Bożego. Nigdy nie powinniśmy się łudzić, że ten świat uzna Chrystusa. Szczególnie może nasi młodzi bracia i siostry, nasi młodzi przyjaciele potrzebują, by tą prawdą się zajmować, że świat się nigdy nie nawróci. Świat jest zachowany na sąd. Tak Słowo Boże to przedstawia. Dlatego, że ten, który jest najwartościowszym, znakomitym kamieniem, można powiedzieć, najbardziej nadającym się, potrzebnym do wszelkiej budowy, aby ona była trwała i stabilna, został odrzucony. I tutaj właśnie widzimy, przez ludzi on został odrzucony, ale przez Boga wybrany jako kosztowny. I tu widzimy, że Bóg postanowił w szóstym wierszu, że ten kamień kładzie na Syjonie, to jest Obraz łaski działający jeszcze w Starym Przymierzu szczególnie. Kamień węgielny, to znaczy narożny. Kamień, który dla nie tylko architektury, ale stabilności budowli ma szczególne znaczenie. Od niej bierze się, można powiedzieć, ukierunkowanie całej reszty. Kamień decydujący o wszystkim, o powodzeniu całego przedsięwzięcia. Ten węgielny kamień, wybrany, kosztowny, został przez Boga położony. Jak bardzo wszystkie siły wrogie zabiegały o to, by go usunąć, by on się nie stał tym kamieniem węgielnym, by ten Chrystus, który mógł wszystko przynieść, został jedno, jedna, jednoznacznie odrzucony i wyrzucony, by nic z tego planu Bożego nie było. Czy to się rzeczywiście ziściło? Nie. Bo jest napisane, że dla niewierzących siódmy wiersz, kamień ten, którym zgadzili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym. Innymi słowy Bóg pokazuje, jak nie chcesz budować trwale, no to nie będziesz budował, ale mój plan i moja budowa postąpią dalej. One nie zostaną twoją niewiarą zatrzymane. Ani nikt się temu nie sprzeciwi. I dlatego tu mamy tak ważne wiersze, które pokazują nam, że to jest nieusuwalne. Że Chrystus chociaż został przez ludzi odrzucony, to w sensie Bożego zamysłu i planu. I tej chwały, jaką On, do jakiej On nas sprowadzi jednocześnie. Usunięcie grzechu z tego świata i poddanie wszystkiego pod Chrystusa to jest dla nas absolutnie ważne, byśmy wiedzieli, jaka jest przyszłość przed nami. Do kogo ona należy? Że ona należy do tego znakomitego męża pokoju. A każda bezbożność i każdy bezbożnik, choćby był jak cedr Libanu się rozpierający, zostanie wyrwany z korzeniami. Człowiek innymi słowy, który idzie bez Pana nie ma żadnych perspektyw. Żadnych. To nie ma znaczenia, mili bracia i siostry, jak drogim samochodem on przyjeżdża. Idzie na zatracenie, nie ma żadnych perspektyw. On ma tylko swoje pięć minut na to, żeby zapłynąć, jak ten kwiat i uschnąć. Tyle Bóg mu daje. Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną. Ten znakomity kamień. Jak ważne jest, by go posiadać. Dla niewierzących zaś kamień ten, którym zgadzili budowiczowie, pozostał kamieniem węgielnym. Ale nie tylko. Ale też kamieniem, o który się potknął. I skałą zgorszenia. Ci, którzy nie wierzą słowu, Słowo, potykają się oni, na co zresztą są przeznaczeni. Tu pokazane jest właściwie pewien pozór odsłonięty, odsłonięty życia ludzi, którzy uważają, że osiągnęli jakiś sukces bez Boga. To jest tylko pozór. Dlatego, że oni już się potykają. Już się potykają. I czasami jak boleśnie. Czasami jest to ukrywane to potykanie się przez długie lata, ale wcześniej czy później widzimy, że potykają się, na co zresztą są przeznaczeni. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, drogo nabytym. Po co? Po to, abyśmy żyli dla Pana abyśmy wpatrując się w Jego Słowo i w Niego samego pozwalali, by Jego cechy nabywały więcej odzwierciedlenia w nas i abyśmy przez to rozgłaszali cnoty tego, który nas powołał z ciemności do swojej cudownej światłości. Jakże możemy też cieszyć się tym, że na pewno na pewno cel wiary naszej osiągniemy. Do tego chciałbym wrócić jeszcze do piątego wiersza z pierwszego rozdziału, gdzie mamy napisane Którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę. Jesteśmy ludźmi, nad którymi Bóg trzyma sam straż, aby ten cel został osiągnięty. Czy to nie jest wystarczający powód, aby codziennie Mu za to dziękować? Czy idziemy przez doliny, czy przez góry? Że jesteśmy strzeżeni Jego własną mocą? Jesteśmy nabyci i strzeżeni. Jemu niech będzie za to chwała. sowa sil na dłonie. 140. Amen.